Nie wiadomo kiedy i czy dojdzie do rozmów pokojowych USA-Iran. Napięcie na Bliskim Wschodzie niesłabnie. Donald Trump zapowiada kontynuowanie blokady irańskich portów, która ma zmusić Teheran do ustępstw. Nie wskazuje jednocześnie daty rozmów pokojowych Iran-USA. Wczoraj jednak Teheran zaatakował trzy kontenerowce w cieśninie Ormus. Dwa z nich zajął. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.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 Ponad tysiąc osób pokrzywdzonych przez zonda krypto zgłosiło się do prokuratury. Codziennie wpływają nowe zawiadomienia, informuje prokuratura regionalna w Katowicach, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Michał Binkiewicz z katowickiej prokuratury wyjaśnia, jakie dokumenty powinni przygotować poszkodowani.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 350 milionów złotych, ale ta kwota rośnie wraz z kolejnymi zgłoszeniami pokrzywdzonych. Starcia w Prawie i Sprawiedliwości nie ustają. Wspólne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie zmieniło napiętej od dłuższego czasu sytuacji w partii. Tobież boheński i Jacek Sasin zasugerowali, że działalność Stowarzyszenia byłego premiera zostaje zawieszona. Ich wpisy spotkały się z mocną reakcją stronników Morawieckiego, a to, zdaniem rządzących świadczy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 jak wyjdzie z partii, lub będzie szantażował tym prezesa przy układaniu list wyborczych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To są Aktualności: Jedynki. Polskie wojsko inwestuje w systemy antydronowe mówi wiceminister obrony narodowej. Na poligonie w Ustce odbyły się wczoraj testy systemów wykrywania dronów realizowane w ramach programu Tarcza Wschód.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 Na poligonie w Ustce testowano łącznie 15 systemów z zakresu walki radioelektronicznej oraz rozpoznania akustycznego. Ponad 95% dzieci do pierwszego roku życia przyjmuje szczepienia profilaktyczne. Nieco niższy, ale nadal wysoki wskaźnik szczepień jest też w starszych grupach wiekowych. Dane na antenie Polskiego Radia 24 przekazał przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski podkreśla, że z badania wynika że Polacy generalnie się szczepią. Z naszych danych wynika, że dzieci w pierwszym roku życia są szczepione na poziomie ponad 95%, czyli tak naprawdę szczepią się wszyscy. To jest dobry wynik. Wbrew temu, co, co słychać, są pewne grupy, które są dosyć głośne w tym zaprzeczaniu konieczności szczepienia się, natomiast Polacy generalnie się szczepią. Do 25 kwietnia trwa Europejski Tydzień Szczepień. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc bez deszczu i raczej pogodna, tylko gdzie nie więcej chmur. Na południu kraju możliwe są przymrozki, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii, a w całym kraju mniej więcej na termometrach od 3 do 7 stopni. Jeden. Polskie Radio. Dziś 23 kwietnia to 113 dzień roku. Słońce w znaku byka wzejdzie o godzinie 5.23, a zajdzie o 19.47. Oznacza to, że dzień będzie trwał 14 godzin i 24 minuty. Imieniny obchodzą Gerard, Helena, Lena, Jerzy i Wojciech. Kartka z kalendarza. W 1945 roku amerykańskie wojska wyzwoliły niemiecki obóz koncentracyjny we Flossenburgu w Bawarii. W 1956 roku aresztowano pierwszych funkcjonariuszy Perelowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. W tym samym roku, w 1956, Sejm uchwalił ustawę o amnestii obejmującą m.in. przestępstwa polityczne. W 1990 roku zarejestrowano Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. A w 2005 roku nagranie wideo Mi at the Zoo stało się pierwszym filmem opublikowanym w serwisie YouTube. 23 kwietnia to też Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ustanowione przez UNESCO. Autopromocja. Cztery pory roku.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Folk on. O mój Boże, ach mój Boże, jak mój płużek Krzywa Krzywołazę, krzywo Redli. I'll never get my A I'm zabrać tummetery i pszalewym płakisz A a Tu jest moje słowiańskie Mazowsze Tu odznało ramia nie prostsze Bo tu jest moje tu, a to jest moje teraz Gdy ktoś mi to zabiera, to bierze mnie cholera Bo tu jest moje tu, a to jest moje teraz Gdy ktoś mi to zabiera, to bierze mnie cholera Nie chcę mówią, że Nie chcę mówią, że A majka to już całkiem inna bajka. Minęła północ, mamy już czwartek, 23 kwietnia. Kłaniam się Państwu. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski. To jest cotygodniowa ekspedycja z muzyką świata kosmosu i okolic, czyli Folkon. A ja witam serdecznie Paulinę Łaskarzewską, czyli plebiscyt wirtualne, gęśle i folk.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy. Plebiscyt Wirtualne Gęśle, czyli głosowanie nas wszystkich, publiczności, na folkową płytę wydaną w ubiegłym roku. No właśnie, najbardziej demokratyczne igrzyska związane z naszą muzyką, ale bardzo szeroko pojętą, bo przecież i współczesne gatunki tam się odnajdują doskonale od klasyki po awangardę, free jazz, rock, hip hop i tak dalej. To jest scena, która unifikuje wszelkie te aktywności dźwiękowe. Jak to się zaczęło? Bo pamiętam, że to była taka oddolna społeczna inicjatywa. Była i nadal jest. Myślę, że warto wspomnieć, że w tym roku to już 23. edycja Wirtualnych Gęśli, także mamy już dosyć bogatą historię. No i to była chyba jedna z pierwszych inicjatyw, która w ogóle zaistniała wirtualnie, w internecie. To bardzo się sprawdziło w czasach pandemii, kiedy wszystko się przeniosło do internetu. Zdecydowanie masz rację, że jest to inicjatywa oddolna, społeczna czyli inicjatywa słuchaczy, publiczności. Zawsze były kontrowersje co do wyników jurorów, którzy wybierają swoje płyty. No właśnie, bo tutaj warto przypomnieć, że oficjalnie i instytucjonalnie realizowana jest taka akcja pod kryptonimem Folkowy Fonogram Roku, który to inicjowali muzycy Orkiestry Świętego Mikołaja w Lublinie, a później zostało to przekazane, zaproponowane polskiemu radio. I od wielu lat Folkowy Fonogram Roku jest plebiscytem, yy, też takim związanym z płytami, ale jednak ze wskazaniami profesjonalnych jurorów. Myślę, że tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Folkowy Fonogram Roku, czy Fonogram Źródeł, jako druga nagroda, to są konkursy. Konkursy, w których właśnie jurorzy wybierają Najlepsze płyty, tak? Oceniają ich jakość, profesjonalizm i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wirtualne gęśle, czyli plebiscyt, w którym głosują słuchacze swoim sercem, to jest taka forma z założenia docenienia artystów. My słuchamy muzyki, tak. lubimy taką albo inną muzykę, i plebiscyt daje nam możliwość wyrażenia tego, że lubimy, że nam się podoba. To I jest pracujemy. klasyczne vox populi, czyli głos ludu. Tutaj każdy ma możliwość zagłosowania, wskazania swoich ulubieńców. Ta lista jest bardzo, bardzo długa na przestrzeni lat. Gdybyś mogła wskazać, przypomnieć laureatów wirtualnych gęśli, co to były za zespoły takich kilka dosłownie strzałów? Do laureatów już było dużo, bo mamy 23. edycję, że laureatem nie jest zespół, tylko płyta, bo wyróżniamy konkretną płytę. Natomiast na no, łatwiej nam tutaj będzie, myślę, rozmawiać o zespołach, czyli na przykład pierwszym laureatem wirtualnych gęśli była płyta Czeremszyny. Mamy już trzech potrójnych laureatów, czyli to był zespół Beltane, Żywiołak i Percival. Gratulujemy, znane zespoły. <głosy> Ale naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, że wirtualne gęśle, tak samo jak laureaci wirtualne gęśli, pokazują przekrój muzyki folkowej, jej różnorodność, bo jakby o to chodzi, że każdy z nas coś w muzyce folkowej dla siebie znajdzie. Ona jest tak różnorodna, począwszy od muzyki źródłowej, archiwów, poprzez właśnie współczesne aranżacje tej muzyki ludowej w przeróżny sposób. Może być klasycznie, może być jazzowo, może być rockowo. Każdy coś w muzyce folkowej dla siebie znajdzie i czasami jest tak że nawet nie wiemy, że słuchamy Folku. No więc właśnie, my wiemy w audycji Folkon dzisiaj y, Pajuska, Paulina Łaskarzewska i plebiscyt najbardziej demokratyczny w Galaktyce. Wirtualne Gęśle 2026. Ke losi, niech oszodnich ominęno pana tery, ominęno pana Sensory, jsem, to... she <gathering now> hej, leś, się chusty brała hej leś, leś, leś, hej leś, leś, leś, leś, leś, leś, leś, leś, hej leś, leś, się wszystko zabrać Devali, nie chce losi, nie pano odsni. Pano oba no tiri, omdenne Folk On 1, Polskie Radio i Paulina Łaskarzewska zaprasza do wzięcia udziału w plebiscycie Wirtualne Gęśle. Gdzie to sprawdzić w internecie? Przede wszystkim oczywiście zapraszamy na stronę www.geslefolk.pl, ponieważ tam odbywa się głosowanie, tam są zaprezentowane wszystkie płyty. To jest jakby ten element obowiązkowy. obowiązkowy. <gęśle> gesle.folk.pl Zapraszamy też na Facebooka wirtualne Gęśli, ponieważ tam różne dodatkowe informacje się ukazują. Ile płyt zebraliście w tym roku? Bo to też pokazuje siłę tej sceny muzycznej. 54 płyty. To jest tak jedna płyta, tygodniowo co najmniej. No więc właśnie, to jest piękna historia aktywności tej sceny muzycznej. Czy są jacyś w tym roku artyści, których kojarzymy, czy... Są debiuty? Jak to wygląda? Zawsze są artyści, których kojarzymy i zawsze są debiuty. W tym roku płyt jest troszkę mniej niż na przykład w ubiegłych latach, ale dzięki temu mamy bardzo taką nietypową sytuację, czyli, że w tym roku mamy prawie, że równowagę muzyki folkowej i źródłowej w plebiscycie. O, jest prawie, że pół na pół. A zespoły folkowe, takie, które no, nie będziemy oczywiście ich jakoś teraz, szczególnie Państwu rekomendować, bo to są znane formacje, ale kogo mamy tak przeglądowo? Jest przede wszystkim no właśnie dużo muzyki tradycyjnej. Jest trochę muzyki miejskiej. Myślę, że to są takie nazwiska typu na przykład Młynarski, który jest w ogóle w dwóch projektach, zupełnie innych. Był niedawno gościem ze swoją Oberkas Travel, premierą tej płyty. Za chwilę Tercet Imperial pojawił się. Również już teraz zapowiadam, że Jan Emil Młynarski powróci do jedynki prezentując premierowo ten album, który wiemy będzie miał za kilka, kilkanaście dni swoją premierę. Myślę, że warto wspomnieć, że jest też trochę muzyki tanecznej. To jest dosyć popularny nurt w tej chwili, taka muzyka... Do tańca, po prostu do wspólnej zabawy i takich płyt również trochę jest. Są płyty na przykład z udziałem artystów zagranicznych. O. Zarówno czerpiące na przykład z muzyki afrykańskiej, albo z bałkańskiej, czy bardzo ciekawy projekt Rafaela Rogińskiego z artystkami z Serbii. A to muszą być płyty nagrane i wydane w Polsce. To jest ten warunek. Nie, to nie do końca tak jest. To muszą być płyty polskich artystów, premierowe, wydane gdziekolwiek na świecie. Ważne, tak. że to jest polski artysta. Rozumiem. Czyli tutaj artysta firmuje album i musi pochodzić z Polski. Tak, ale za to mogą być płyty zagranicznych artystów premierowo wydane w Polsce. Bo takie sytuacje też się zdarzają, że artyści ze świata swoje płyty wydają na naszym rynku. Absolutnie ekscytująco zapowiada się plebiscyt wirtualne Gęśle i jeszcze na koniec przypomnienie. Chciałam powiedzieć, że głosowanie trwa do końca kwietnia, czyli do 30 kwietnia to już nie jest tak bardzo dużo czasu. Warto wejść na stronę wirtualne gęśli, przypomnę www.geslefolk.pl i zajrzeć, zobaczyć jak różnorodne są płyty z muzyką folkową. No bo właśnie o to chodzi, że po prostu... Jest w nich tak naprawdę wszystko. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo chciałam sprostować to, co wcześniej powiedziałam. Oh. <laughs> A propos trzykrotnych laureatów wirtualnych gęśli, ponieważ jednym z tych trzykrotnych laureatów była kapela ze wsi Warszawa. Daszbur, do zwycięstwa. Dziękuję Ci pięknie. Sprawdzamy wirtualne gęśle. Paulina Łaskarzewska, do spotkania i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Z tej strony Aneta Mazurkiewicz, zespół Werchowyna. Zapraszam do audycji Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Podzielimy się z wami naszą fascynacją muzyką ludową, tym jak powstała Werchowyna i czemu trwa nadal. Folk, on cotygodniowa ekspedycja z muzyką świata, kosmosu i okolic. Tym razem będzie po sąsiedzku. Przemieszczamy się na warszawską Pragę. Brudno tutaj rezyduje Tadeusz Konador. Między innymi spiritus, mowę z działań wokalno-artystowskich, ale również jeden z głosów zasłużonej dla sceny folkowej formacji Werchowena, dzisiaj reprezentowanej przez Anetę Mazurkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór oraz Annę Jakowską, znaną jako Żermena. Dobry wieczór. Legendarna pieśniarka Żermana, równie wspaniała i legendarna Aneta. No i 35 lat minęło jak jeden dzień. O ewolucję werchowny zapytam, bo to zespół, który zaczyna się od górskich wędrówek, z tego co pamiętam, przyjaźni, spotkań, celebrowania wspólnie czasu, przestrzeni, muzyki, śpiewu, ale przechodzi ewolucję kilka takich etapów. Aneta, gdybyśmy mogli takich kilka etapów wskazać naszym słuchaczom. Szczęśliwie nie wszystko ewoluowało, tylko niektóre rzeczy zostały, mianowicie to, że my nadal jesteśmy bardziej grupą przyjaciół niż po prostu bardzo profesjonalnym, zawodowym zespołem. Nadal śpiewanie jest naszą pasją, a nie pracą. Nadal się przyjaźnimy, spędzamy ze sobą masę czasu, nawet teraz znowu w górach. Ostatnio wróciliśmy do Beskidu Niskiego, mieliśmy tam parę koncertów. Niektóre rzeczy się na szczęście nie zmieniły te najlepsze, czyli to, co nas połączyło razem, czyli przyjaźń, przygoda, pewna fascynacja, cieszenie się piosenką, przyjaźnią, kto pozostało. To, co ewoluowało, to... Rzeczywiście nasz repertuar, gdyż na początku zaczynaliśmy rzeczywiście od takich po prostu łemkowskich piosenek śpiewanych przy ognisku, ponieważ my się wywodziliśmy ze środowiska przewodników beskidzkich, tam była mocna tradycja śpiewania piosenek łemkowskich i stamtąd czerpaliśmy pierwsze inspiracje, pierwsze piosenki, które śpiewaliśmy były ze źródeł w ogóle SKPB. Natomiast z czasem nabieraliśmy trochę też jakiejś własnej dojrzałości też i ten repertuar zaczął się zmieniać. Zaczęliśmy śpiewać pieśni wielogłosowe. Porzuciliśmy na jakiś czas instrument I to była największa ewolucja. Dosyć zaskakująca. Pamiętam waszą pierwszą płytę. Ona była bardzo mocno wokalno-instrumentalna. Po prostu tak było. Z czasem to ewoluowało. Myślę, że to też jest recepta przed chwilą, którą Aneta się podzieliłaś, nie tyle na sukces, co na przetrwanie, przyjaźnie, muzyka, Jermana. To, co było takie bardzo mocne w tamtych czasach, to to, że na początku zaczęliśmy też od kolegowania się z orkiestrą Świętego Mikołaja. Mieliśmy wspólne wyjazdy, Sylwestry, na których sugraliśmy całą noc, przesywali w jakieś gitary, mandoliny, śpiewaliśmy i śpiewaliśmy podobny repertuar. Potem zupełnie inaczej poszły nasze drogi. Bogdan zaczął interesować się polską muzyką i oni w ogóle zupełnie ewoluowali w inną stronę. Z tym, że w ogóle tam był też inny model zespołu. Tam był właśnie lider silny, który narzucał też swoją wizję i kierował zespołem. U nas wbrew Pozorom, no bo mówiłeś o Tadeuszu i też Ewa Wróbel no tak. jest osobą, która zajmuje taką liderską pozycję, jednak nasz demokratyczny charakter sprawia, że ci liderzy jednak nie rządzą w pełni. I u nas poszło to zupełnie właśnie inaczej niż u Mikołajów. My poszliśmy bardziej w stronę Ukrainy rdzennej, to znaczy nie tylko Łemkowszczyzna nas interesowała, ale w ogóle pieśni z Ukrainy i pieśni wielogłosowe. I tutaj Ewa bardzo nam też pomogła, wiele uczyła nas na początku, przyszła zresztą jako osoba, która robiła z nami warsztaty. I potem została z nami też zafascynowana tym śpiewem i wiele lat Werchowina śpiewa właśnie wielogłos ukraiński, białoruski, też rosyjski i czasem tylko polskie piosenki jako taki dodateczek. A teraz, jako że kilka lat temu była jakaś rocznica i stwierdziliśmy, że zrobimy jednak znowu, odgrzejemy granie. Bo granie to jest to, co nas też subawi, jest strasznie fajne. Ja już od wielu lat nie śpiewam z Werchowyną tych piosenek wielogłosowych, bo poszłam w stronę bardziej jeszcze inkrudowej muzyki, czyli takiej dotyczącej uczenia się po prostu od ludzi na wsi i śpiewania bardzo tak po wiejsku a nie w stronę właśnie folku, interpretacji i rozwoju. Ale na te grane rzeczy właśnie wróciłam z ogromną radością i okazało się, że cały czas znajdujemy koncerty kolejne z graniem i w związku z tym zespół ma dwie nogi. W tej części grającej Teraz są ludzie, którzy wrócili też po wielu latach, jak Ignac Gajo, Agata Krawczyk, Janeczka Kacprzyk, nawet Andrzej Adamkiewicz z nami gra czasem na akordeonie. No to tym bardziej pokazuje, że nie stawiamy na profesjonalizm, a na zabawę. 25 lat na scenie, jubileusz i koncert obchodów spontanicznych, bo przecież nie zakładamy centralnych dożynek i urodzin w no Belwederze. Prezydent przyjdzie, no to wtedy <śmiennie> oczywiście. Natomiast na dziś w audycji Folk On i 31 maja zapraszamy na Festiwal Korzenie Europy. Inaugurujecie to wydarzenie. Czy coś specjalnego przewidujecie w związku z tym? No Jestem dosyć ważnym rokiem dla waszej działalności, takiej oddolnej scholi wokalno-taneczno-instrumentalnej przyjaciół, wędrowców i odkrywców. 31. to będzie koncert wokalny pokazujący ostatnie lata naszej przygody z śpiewem wielogłosowym i tam będzie przekrój właśnie pieśni wielogłosowych szykujemy taki repertuar trochę związany z tym, że mamy wiosnę, czyli będą to wieśnianki, tak, pieśni śpiewane, takie obrzędowe pieśni śpiewane na wiosnę. To jest to, co zamierzamy zaśpiewać 31. Natomiast 9. na naszym 35-leciu zrobimy po prostu pospolite, werchowe, nowe ruszenie, Czyli na scenie pojawi się obecny skład zespołu, czyli 12 osób, które śpiewa wielogłosowo, plus właśnie tak jak Żermena i inni koledzy, którzy grają, pojawi się pełen skład, no nas będzie prawie 20 osób na scenie. Czyli 12 inkarnacji, gdzie to będzie? W kinie Elektronik, 9 maja, 19. A Korzenie Europy i to będzie impreza wolna. Wstęp jest nieograniczony w Parku Brudnowskim. Dwunasta już odsłona festiwalu Korzenie Europy. Między innymi Werchowena zapowiadamy to jako pierwsi. O emocjonalny kod pieśni chcę zapytać, bo wiemy ten repertuar Huculszczyzna, Łemkowszczyzna, generalnie wschód. Te emocje w tych pieśniach, o te treści, które wybrzmiewają, o czym są to, czy, czy można się identyfikować w XXI wieku z archaicznymi, dawnymi pieśniami ludowymi jeszcze ze wschodu? Ja myślę, że nie ma w nich nic innego niż to, co porusza człowieka dzisiaj, czyli miłość, utrata miłości, cierpienie, wojna, strach przed wojną. To są te same tematy, którymi my żyjemy. Może jest inna scenografia, inne są wydarzenia, inaczej wygląda nasz świat, natomiast to, co porusza ludzkie serca w zasadzie od wieków jest takie samo. I myślę, że jeśli się wsłuchamy, to tak naprawdę całą masę odnajdziemy wspólnych tematów. Na pewno się odnajdujemy. Zapraszamy na te imprezy z udziałem werhowy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Tutaj ode mnie od redakcji jedynki Polskiego Radia Aneta Mazurkiewicz. Piękne dzięki. Dziękuję. Anna Jakowska, Żermana, Dzięki. Dziękuję bardzo.